Dobry wieczór Witam Was w barze Karola A zgadnijcie Gdzie się teraz znajdujemy Jak przystało na Porządny bar Znajdujemy się W kuchni Znajdujemy się w kuchni I będziemy dzisiaj przyrządzać Czyli konkarny. Dlatego nie będzie normalnego podcastu Bo nie mam czasu, muszę gotować Czyli konkarny. Robimy z paczki to tak jest najprościej, najszybciej i też można zjeść. Zresztą, komu chciałoby się siedzieć godzinami, albo raczej stać godzinami przed piecem i spichcić, kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, a ludzie i tak się nie znają, powiem, że jest świetnie. A kiedy się pytają... Jak zostało to stworzone, po prostu nie mogą uwierzyć w to, że jest to aż tak proste i że efekt, kurde, jest tak wspaniały. Dwie paczki, dwie puszki, jeden garnek, jedna paczka mięsa i jeden barman. Nie są z lodówki. 500 gram. Do niedzieli jeszcze przydatne. Chyba. Chyba, żeby nie. Do tego prawdziwa oliwa z oliwek. Made for Ali. Oliwa z oliwek z Aldika jest najlepsza. Tak twierdzą fałowcy. Poczona na zimno. Spożywana na ciepło. Tak, jaki dowcip co ja właściwie chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. Nic wielkiego. Po pierwsze to yy, chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z powodu kolejnej już rocznicy wybuchu rewolucji październikowej, która powiodła lutna na barykady, a nas zaprowadziła w to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy niestety. Nóż. nóż. Dobra. Garnek mi się trochę uspokoił. Mogę kontynuować. Otóż Pamiętam jak e, za dawnych dobrych czasów, jak jeszcze byłem młody i piękny, chociaż trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, e, jak pewien człowiek, który bezskutecznie usiłował nauczyć mnie mm. fizyki i matematyki, ja nie chciałbym tutaj żadnych nazwisk przytaczać e, do ten Ślęzak. pamiętam jak się strasznie wzruszał i podniecał tym jak to w Związku Radzieckim ludzie świętują rocznicę rewolucji październikowej. Jak wychodzą na ulicę, jak się cieszą. To ten śledzak to w ogóle miał bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na świat. W ogóle był interesującym człowiekiem. Prawdziwy człowiek renesansu. Matematyka, fizyka, organy kościelne. Wszystko co tylko można sobie wyobrazić. No i taki ciekawy typ, bo pamiętam, że jak we wrześniu rozpoczęliśmy z nim zajęcia, to miał na sobie białą podkoszulkę, taką koszulkę typu t-shirt, a jak kończyliśmy wiosną zajęcia, to miał na sobie ciągle tą samą podkoszulkę, tylko że ona już nie była biała, tylko stalowa. Poza tym były też takie dni czasami, że... Niezależnie od temperatury jaka panowała na zewnątrz, trzeba było otwierać okno i wietrzyć. Ponieważ, yy, ponieważ nasz pan docent miał dosyć specyficzne podejście do spraw higieny osobistej. Pomijając już fakt, że nie tolerował dziewczyn, za to wręcz ubóstwiał chłopców. Żeby nie powiedzieć kochał. Tak. I właśnie tak sobie pomyślałem, ponieważ mamy. Znowu rocznicę muszę Wam złożyć najlepsze, najserdeczniejsze, najgorętsze, najcieplejsze życzenia Wesołych Świąt rewolucyjnych. Dzisiejszy odcinek jest krótki, dzisiejszy odcinek jest tani. Chciałem Wam tylko przekazać kilka ważniejszych informacji. Po pierwsze do ostatnich odcinków, które zamieściłem napisał ktoś w komentarzach, że będzie czekał na relacje z Frankfurtu relacji z Frankfurtu nie będzie z kilku względów po pierwsze za daleko po drugie nie po drodze po trzecie kogo interesują takie pierdoły a po czwarte może poczekamy lepiej, aż polski itro wybierze się na show i zobaczymy co Łukasz Witkowski ma nam do powiedzenia w sprawie samochodów osobowych po drugie Primo Bar Karola. Czy jest to Bar Karola czy jest to Bar Karola Mleczny? Panowie w podcast z znowu zadawali sobie to trudne, jakże pytanie. I jakże, jakże ważne pytanie. prawda? Dlaczego? Ja się Was pytam, panowie. Dlaczego? Czy nie można sobie trochę pożartować słowem? Ale zresztą mnie się staje. Czy nie można uznać obydwu wersji za Jedynie słuszne i prawdziwe. No bo ja właśnie tak podchodzę do tego. Dla mnie jest to dosyć niejednoznaczne i właśnie takie powinno pozostać. Co poza tym? Poza tym chciałem bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za wsparcie od słuchaczy, za komentarze i wszelkie inne ciepłe słówka. Niestety tych komentarzy jest bardzo mało. Chciałem powiedzieć, że naprawdę kto ma nagrywać podcasty, jeżeli ludzie są aż tak leniwi, żeby nawet nie napisać paru słów? I to już nawet nie tylko słuchacze, ale koledzy z branży. Proszę bardzo. I im się nie chce. No i co? I to się nadaje do telewizji. Nie powiem, dlaczego odcinek będzie krótki. No nie jest istotne. Istotne jest to, że chciałem jeszcze podziękować za zaproszenie do nabrania urodzinowego w Czuję się wyróżniony jako podcaster o bardzo małym stażu że do tak zacnego grona zaproszono i mnie i że mogłem dożyć swój 5 groszy do tematu a poza tym chciałem wam powiedzieć że są takie dni że dużo rozmyślam i czasami boję się po prostu boję się wtedy żeby mi się celulity z tam nie zrobił no i to wszystko na dzisiaj że sprężać, sprężać z moim gotowaniem. A Wam życzę wszystkiego smacznego, wesołych świąt, udanej niedzieli lub też innego dnia, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. I bywajcie. Gościliście w barze Karola, a mówił do Was Wasz barman. Dobranoc.